John Steinbeck. Dziwna afera przy Alei M. Miałem nadzieję, że uda się ukryć przed ciekawością opinii publicznej te dość niezwykłe wydarzenia, które od miesiąca mnie zaprzątają. Wiem, że się o tym w sąsiedztwie. Zdaję już sobie całkiem dobrze sprawę, że gdy przychodzę, przekupnie kiwają głowami, a sprzedawczyni gazet stara się nie odpowiadać na moje pozdrowienie. Niektóre z krążących wersji dotarły nawet do moich uszy i od razu muszę oświadczyć, że są od początku do końca zmyślone, obliczone na otwowierność poczciwców. Jednakże mojej chęci nierozgłaszania sprawy zadano wczoraj bolesny cios. Przyszło do mnie dwóch przedstawicieli czołowych organów prasowych, którzy nie zapewnili, że wieści o całej tej historii lub nawet aferze przedostały się z obrębu mego otoczenia i trafiły do redakcji głośnych tygodników, budząc sensację w mieście. Wobec tego, że zagrażał skandal i po to, by uniknąć bezstydnego zniekształcenia i tak już niezwykłych okoliczności, nie pozostaje mi nic innego, jak samemu opisać szczegóły tych wypadków, znanych już jako afera przy Alei M. Przedstawię je tak, jak się zdarzyły, powstrzymując się od wszelkich komentarzy, co pozwoli publiczności na samodzielną ocenę sytuacji. Na początku lata przywiosłem rodzinę do Paryża i umieściłem ją w ładnym, małym domku przy Alei M, pod numerem pierwszym, gdzie ongi mieściły się w stajnie należące do Dużego Domu. Posesja ta zamieszkana jest tylko częściowo przez obecnych właścicieli starą, szlachecką rodzinę francuską tak starą i tak czystej krwi, iż jej członkowie zawsze twierdzą, że Bourboni nie mają prawa pretendować do tronu Francji. W tym ładnym małym budynku, którego trzy pięterka wznoszą się nad wewnętrznym dziedzińcem o doskonale wygładzonym bruku, mieszkam wraz z najbliższą rodziną, złożoną z żony i trojga dzieci, dwóch chłopczyków i dużej dziewczynki. Nasze życie domowe i życie konsierszki, która w pewnej mierze należy do rodziny, reguluje francuska kucharka o wysokich kwalifikacjach, służąca hiszpanka i moja sekretarka osobista, młoda szwajcarka, której wybitnym zdolnością dorównuje jej moralna prawość. Tak więc przedstawiała się nasza rodzina w chwili, gdy nastąpiły wydarzenia, o których mowa niżej. Ponieważ trzeba sięgnąć aż do ich podłoża, więc niestety muszę przypisać, jeżeli nie odpowiedzialność za nie, to przynajmniej mimowolne ich wywołanie mojemu młodszemu synowi, Johnowi. To żywe dziecko, którego uroda rzuca się w oczy, podobnie jak jego wystające zęby, minęło właśnie etap pierwszych ośmiu lat życia. Pod koniec pobytu w Ameryceów młody człowiek stał się praktykującym wyznawcą tej szczególnej amerykańskiej manii, która polega na rzuciu bubblegum działalności na tym polu John wykazuje wybitny talent i choć nie wzniósł się jeszcze do poziomu mistrzów, od dawna już nie można go traktować jako amatora. Jedną z najprzyjemniejszych stron mego życia w Paryżu na początku lata było to, że mój Benjaminek wyjeżdżając z Ameryki zapomniał zabrać ze sobą zapost bubblegum. Dziecko od razu nabrało lepszej dykcji i nie patrzyło już tak zahipnotyzowane. Niestety ten miły okres nie miał trwać długo. Stary przyjaciel rodziny podróżujący po Europie przywiózł dzieciom więcej niż dostateczny zapas tej przeklętej gumy. Sądził, że wszystkim sprawi przyjemność swoim podarunkiem. Tak więc powrócił dawny stan rzeczy. Słowa Johnu znowu musiały przeciskać się przez ogromny, wilgotny knebel, aż wreszcie wylatywały z hałasem podobnym do odgłosu wydobywającego się z zepsutej sikawki. Szczęki Johna były w nieustannym ruchu, co nadawało jego twarzy wyraz człowieka w agonii, a spojrzenie przypominało szklistą nieruchomość oka świni, której tylko co przecięto tętnicę szyjną. Ponieważ uważam, że nie trzeba narażać dzieci na kompleksy wynikające z tłumienia pożądań, pojąłem tylko, że przyjdzie mi spędzić lato mniej przyjemnie niż sobie zaraz wyobrażałem. Są wypadki, w których odstępuję od reguły niekrępowania nikogo, Na przykład kiedy ostatecznie obmyślam temat książki, sztuki lub artykułu, kiedy poszedłem jej całkowite skupienie. Skłonny jestem do wprowadzania tyrańskich przepisów, by egoistycznie zapewnić sobie wygodę i wydajność pracy. Jeden z tych przepisów głosi, że gdy usiłuję się skupić, nie wolno w pobliżu mnie rzucić ani robić baloników. Mój John tak dobrze pojmuje tę regułę, iż zgadza się na nią jak na jedno z praw natury i nie próbuje się w tym wypadku skarżyć ani też wyłamywać. Snyk wpada często do mego gabinetu dla własnej przyjemności, aby mnie rozerwać. Siedzi wówczas przy mnie bez słowa. Wiesz, że nie powinien mówić, a pobyt jego trwa tak długo, na ile pozwala mu jego temperament. Potem John wychodzi wilczym krokiem. Obaj czerpiemy otuchę z takiego niemego obcowania ze sobą. Dwa tygodnie temu, późnym popołudniem, siedziałem przy stole zajęty pisaniem artykułu dla Figaro Literary. Artykułu, który zresztą rozpętał polemikę, gdy ukazał się pod tytułem Sartre Sartre. Doszedłem właśnie do tego miejsca w tekście, gdzie snuje poważne myśli o duszy, jej powłoce cielesnej. Kiedy nagle osłupiały, posłyszałem plop, plop, pękającego bolonika Bubblegum. Odgłos się zawsze rozpoznać rzuciłem surowe spojrzenie na mego potomka i zobaczyłem, że żuje ze wszystkich sił policzki miał czerwone ze wstydu a mięśnie jego szczęki były tak napięte że aż bliskie pęknięcia znasz przepisy powiedziałem doń zimno. zdziwiłem się widząc łzy w jego oczach podczas gdy żuchwy jego pracowały nadal uporczywie, dał się słyszeć głos stłumiony tyrujący sobie drogę przez wielką bryłę bubblegum czy nie ja to robię? jak to nie ty? zapytając z wściekłością. Słyszałem doskonale, a teraz doskonale widzę. W tatuszu dyskandował. To naprawdę nie ja, to nie ja żuję, to ona mnie żuje. Przez chwilę przyglądają się bacznie memu synowi. Jest to porządne dziecko, które kłamie tylko wtedy, gdy naprawdę mu się to opłaca. Przyszła mi do głowy okropna myśl, że Bubblegum pokonała go w końcu i że równowaga umysłu mego syna została zachwiana. Lepiej było w takim razie zachować ostrożność. Spokojnie wysunąłem otwartą dłoń. Wypluń, powiedziałem łagodnie. Syn mój po męsku próbował rozewrzeć szczęki. On mnie nie chce puścić, wykrztusił. Otwórz, rozkazałem, a potem wsunąłem mu palce do ust. Wgniotłem je w ten śliski przedmiot i po zmaganiach, podczas których za dwadzieścia razy palce się ześlizgiwały, udało mi się odkleić tę obrzydliwą kulkę i położyć ją na biurku. Na stosie kartek do pisania. Drżała w miejscu przez pewien czas, a potem zaczęła falować, rozdymywać się, by zaraz oklapnąć, wykonując takie właśnie ruchy, jak gdyby była przeżuwana. Sneki i ja patrzyliśmy na nią z wyborczynymi oczami. Długo przyglądaliśmy się jej w milczeniu. Na próżno starałem się znaleźć jakieś wyjaśnienie. Albo śniłem, albo też... Jakaś nieznana dotychczas zasada objawiała się poprzez kawałek gumy leżący w drgawkach na moim biurku. Nie jestem znów taki nieinteligentny. Gdy obserwowałem to poskustwo, przelatywały mi przez głowę strzępki myśli i zaczynało mi coś świtać. Od dawna dajesz się tak rzuć? Zapytałem wreszcie. Od wczoraj wieczór? Brzmiała odpowiedź. A kiedy po raz pierwszy zauważyłeś, że ona zdradza takie skłonności? John odpowiedział mi z całą szczerością. Uwierz mi, proszę cię, tatusiu. Wczoraj wieczorem, zanim zasnąłem, przykleiłem ją jak zwykle pod poduszką. W środku nocy obudziłem się z gumą w ustach. Znowu wsadziłem ją pod poduszkę, ale ona rano powrotem znalazła się u mnie w ustach. Zachowywała się zresztą całkiem spokojnie. Kiedy się już zupełnie rozbudziłem, poczułem, że guma się jednak troszkę rusza i od razu zrozumiałem, że już nad nią nie panuję. Ona zaczęła rządzić. Chciałem ją wyjąć, ale się nie udało. Widzisz, nawet ty, taki silny, Tyle miałeś kłopotu, zanim ją wyciągnąłeś. Jeżeli przyszedłem i ci, to już dlatego, że sam nie wiem, co robić. Tatusiu, powiedz mi, co to się dzieje. Całą uwagę skupioną miałem na tej godzinie. Muszę pomyśleć, powiedziałem. To dosyć niezwykłe wydarzenie i nie można tego lekko traktować. W czasie, gdy mówiłem, twór ten doznał jakiejś zmiany. Nagle przestał kurczyć się i rozdymać, zdawało się przez chwilę, że chce posunąć się naprzód, a potem ruchami płynnymi, charakterystycznymi dla jednokomórkowców i mięczaków, zaczął pełzać po biurku w kierunku mego syna. Osłupiały przez chwilę, w bezbrzeżnym zdumieniu nie od razu zdając sobie sprawę z zamiarów zamiarówką. Zeskoczyła na kolana Johna, a potem w przerażający sposób zaczęła leźć po jego koszuli. Dopiero wówczas zrozumiałem, usiłowała wrócić mu do ust. On patrzył jak włazi, sparaliżowany strachem. Stój! krzyknąłem, widząc, że mój najmłodszy jest w niebezpieczeństwie, a w takich wypadkach zdolny jestem do wściekłej gwałtowności w słowach, jak i w czynach. Schwytałem monstrum, gdy sunęło po brodzie mego synka, wielkimi krokami wypadłem z gabinetu, wszedłem do salonu, otworzyłem okno i wyczułem świństwo na sam środek alei M, gdzie panował duży ruch. Uważam, że obowiązkiem rodziców jest w miarę możliwości chronić dzieci od strząsów mogących wywołać koszmary. Urazy, czy coś jeszcze gorszego. Powróciłem do gabinetu, by stwierdzić, że John siedzi nadal tam, gdzie go zostawiłem. Patrzył nieruchomo w przestrzeń. Głęboka zmarszka przecinała mu czoło. Synku, powiedziałem, dosyć trudne będzie do strawienia dla innych to, cośmy widzieli i o czym wiemy, że było prawdą. Wyobraź sobie, co by się działo, gdybyśmy to opowiedzieli rodzinie. Wszyscy śmialiby się nam prosto w nos. Całkiem możliwe odpowiedział machinalnie. Dlatego też proponuję ci, mój syku, abyśmy zamknęli w pamięci tę historię na cztery spuste i nigdy, słyszysz, nigdy nie pisnęli o tym ani słowa. Czekając, że odpowie, ale skoro się nie odezwał, odwróciłem się ku niemu i stwierdziłem, że twarz jego wyglądała jak krajobraz księżycowy, przez który przeszła burza. Oczy literalnie wychodziły mu z orbit. Spojrzałem w kierunku, w którym patrzył, jakieś wąskie pasemko przeciskało się pod drzwiami. Z chwilą Pokonania przeszkody rozdeło się, formując szarawą kulkę, która nabrała tchu, przystanąwszy na dywanie. A potem, w rytm pulsowania ruchów takich, jakby była rzuta, zaczęła wędrować na niby nóżkach w kierunku mego syna. Oponowałem odruch paniki i podskoczyłem w kierunku gumy. Schwyciłem ją i rzuciłem na biurko, a potem zopawsze wiszącą na ścianie wśród różnych trofeów afrykańską maczugę wojenną, okropne narzędzie, całe okute brązem, zacząłem walić gumę, aż do utraty tchu. Pod koniec tej operacji pozostało z niej tylko kilka nędznych strzępów plastycznej substancji. Gdy skończyłem, guma natychmiast pozbierała się, a potem ugniatała się sama przez pewien czas. Jak gdyby dusiła się ze śmiechu w obliczu mojej bezradności. Następnie podjęła nieubłagalny marsz w kierunku mojego syna, który wrzeszczał ze strachu skulony w kącie. Ogarnął mnie dziwny spokój, zebrałem to niesłychane paskustwo, zawinąłem je w chustę i wielkimi krokami wypadłem z domu minąwszy trzy bloki mieszkalne dzielące nas od sekwany i wrzuciłem zawiniątko w powolny nurt rzeki. Znaczną część popołudnia spędziłem na dodawaniu otuchy synkowi i próbach przekonania go, że przyczyna jego przerażenia jest zlikwidowana. Doszedł on jednak do takiego stanu, że kazałem mu połknąć pół pastylki kardynalu, zanim zgodził się zasnąć, aż ona błagała mnie, żebym wezwał doktora. Nie odważyłem się powiedzieć, dlaczego odmówiłem spełnienia jej życzenia. W samym środku nocy, okrzyk przestrachu, dobiegający z pokoju dziedzinnego, zbudził mnie i cały dom. Zbiegłem ze schodów, przeskakując po kilka stopni, i wpadłem do pokoju w przelocie, przekręcając kontakt elektryczny. John siedział na łóżku i miotany konwulsjami grzebał palcami w otwartych ustach, które nie mogły się powstrzymać od ruchów opętanego rzucia. Zanim zorientowałem się, co się dzieje, między palcami synka wytrysnął balonik i pęk z cichym, wilgotnym laśnięciem. Jakże więc nie ujawniać naszej tajemnicy? Teraz trzeba było wszystko wyjaśnić. Aby ułatwić to, przygwoziłem najpierw gumę szpikulcem do kruszenia lodu do drewnianej tacy na chleb. Dumny jestem, że okazano mi tyle serca. Rodzina to wspaniała rzecz. Nasza francuska kucharka ustaliła swój pogląd prosto. Nie uwierzyła, choć sama była świadkiem. Rzecz cała przeczy swemu zdrowemu rozsądkowi, wyjaśniła nam, a ona jest rozsądnym członkiem rozsądnego narodu. Hiszpańska dziewczyna do wszystkiego zamówiła i z własnej kieszeni opłaciła u proboszcza z naszej parafii przeprowadzenie egzorcyzmów, ale ten biedaczyna poszedł sobie po dwóch godzinach, zmaga i mrucząc, że cała sprawa należy raczej do dziedziny gastrycznej niż duchowej. Monstrum dręczyło nas przez całe dwa tygodnie. Paliliśmy je na kominku, widzieliśmy jak się rozpływa, tryskając błękitnymi pomieniami, nędznych szczątek leżących wśród popiołu. Nim zaświtało, już pchało się przez dziurkę od klucza do pokoju dziecinnego, pozostawiając ze sobą na drzwiach długą smugę, jak gdyby żużla. I ponownie budziły nas krzyki naszego Beniaminka. Będąc u kresu sił, pojechałem daleko na wieś i wyrzuciłem to przez okno mego wozu. Powróciłem przed świtem. Sądzę, że musiało wlecieć się wzdłuż magistrali w nadziei, że zabrane zostanie przez oponę którejś z ciężarówek jadących do Paryża. Istotnie, gdy tego poranka wyrwaliśmy gumę z ust Johna, cała była jeszcze naznaczona odciskami słynnej, nieolegającej zdzieraniu oponu Michelena. Ogarnęło mnie zmęczenie i rozgoryczenie. Wyczerpany, niezdolny do dalszej walki, spróbowawszy wszelkich możliwych środków, aby zgubić czy też zniszczyć bubblegum, z umieściłem ją pod klaszem, z którego zazwyczaj korzystam dla nakrywania mego mikroskopu. Padłem na fotel bez siły i patrząc zmęczonymi oczami na gumę, oczekiwając co nastąpi. John zasnął w swoim łóżeczku pod działaniem całej masy środków uspokajających, upewniony przeze mnie, że nie spuszczą gumy z oczu. Zapaliłem fajkę i oparłem się o parę z fotela. Gotów do działania. Pod kloszem szara masa poruszała się, szukając jakiejś drogi do wydostania się z więzienia. Od czasu do czasu przystawała jakby się namyślając i wypuszczała malutki balonik w moim kierunku. Czułem, jaką nienawiścią mnie darzyła z skołataną zapadłem rozmyślania na tematy, które dotychczas uchodziły mej uwagi. Prześledziłem dzieje wypadków. Bez wątpienia, wskutek stałego życia przez mego tak żywotnego syna, gumie tej przekazano, został impuls życiowy. Wraz z życiem zyskała ona inteligencja i to nie świeżo obudzoną i żywą inteligencję chłopca, lecz zdolność do kalkulacji i przebiegłość. Jakże mogło być inaczej? Bezduszna inteligencja, pozbawiona równoważącego jej pierwiastka, musi z konieczności prowadzić do złego. Guma zaś nie wchłonęła przecież ani cząstki duszy Johna. Doskonale, rzekłem sam do siebie. Mamy teraz hipotezę co do jej pochodzenia. Zastanówmy się więc, jaka jest natura. Co ona myśli, co kocha, czego potrzebuje. Umysł mój dokonywał skoków, jak trier ostrowłosy, Teraz już koniec mojej dręki. Miałem odpowiedź. Guma powraca do swojego gospodarza, do mego syna, bo chce, aby ją rzuto. Trzeba ją rzuć, aby mogła żyć. Guma pod kloszem wsunęła pod ciężki dzwon szklany delikatną mackę, wyłonioną ze swej masy. I nagle skurczyła się tak, że klosz podniósł się o parę milimetrów. Śmiałem się, stawiając go na miejscu. Wstrząsnął mną szyderczy śmiech. Byłem prawie pijany trumfem. Tak, miałem odpowiedź. W jadalni zaopatrzyłem się w talerzyk z przeżyczystego plastiku, dekompletując w ten sposób tuzin nabyty przez żonę na wycieczki poza miasto. Następnie, odwracając klosz spodem do góry i wrzucając monstrum do środka, posmarowałem brzegi klosza odpornym na alkohol i kwasy klejem wodoszczelnym. Przyłożyłem talerzyk do posmarowanego klejem kręgu i dopóty przygniatałem aż przywar do klosza. Zrobiłem więc naczynie, do którego nie było dostępu powietrza. W końcu postawiłem klosz i zapaliłem lampę przy łóżku, by dobrze móc obserwować poruszenia mojego więźnia. Guma zaczęła wędrować dookoła, szukając sposobu wydostania się. Potem stanęła naprzeciwko mnie i wypuściła szybko dużo maleńkich baloników. Poprzez ścianę klosza słyszałem wściekłe bulgotanie. Mam cię, moja miła! Krzyknąłem. Mam cię wreszcie! Od tego czasu upłynął tydzień. Opuszczałem klosza i nie odwracałem się chyba po to, by niekiedy przełknąć filiżankę kawy. Gdy idę do łazienki, zastępuje mnie żona. Dziś można już podać następujące wiadomości, uzasadniające wszelkie dobre nadzieje. W ciągu pierwszych 24 godzin guma próbowała wydostać się wszelkimi sposobami, następnie przez dzień i noc była podniecona i nerwowa, jakby po raz pierwszy zdała sobie sprawę z tego, co jej czeka. Trzeciego dnia zaczęła się sama rzuć, lecz było to jak poruszanie się szczęk w rytmie o wiele szybszym niż zwykły. jakbyś że udawała kibica drużyny baseballu podczas krytycznego meczu. Czwartego dnia zaczęła słabnąć i z radością zauważyłem, że jej powierzchnia, poprzednio gładka, liśniąca, staje się nieco suchsza. Teraz jest już siódmy dzień i mam wrażenie, że zbliża się koniec. Kuma leży na talerzyku. Od czasu do czasu wzdyma się, a potem opada. Stała się brudno-żółta. Dziś... W pewnym momencie, gdy syn mój wszedł do pokoju, podskoczyła do góry, lecz widocznie zdała sobie sprawę, że nie ma już żadnej nadziei. Nagle oklapła znowu na tolerzyku. Mam wrażenie, że zdechnie dziś wieczorem. Gdy to nastąpi? Pójdę wykopać głęboki dół w ogrodzie. włożę tam opieczętowany klosz, a po zasypaniu dołu ziemią, zasadzę tam geranię. Spodziewam się, że to ścisłe sprawozdanie zlikwiduje choć w pewnej mierze bajki, jakie krążą w całej dzielnicy. Od początku do końca kłamliwe, no i zresztą całkiem nie do uwierzenia. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Czytał Jacek Brzezowski, montaż Michał Kaczan-Kaczmarek, muzyka Błażej Lindner.